Otwieram 36. sesję Rady Miejskiej w Kowale Witam Pana Burmistrza, witam Pana witam Pana Sekretarza, witam mieszkańców, wszystkie Panie Radne, wszystkich Panów Przejdę do odczytania porządku obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach A. Przyznanie dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej ulica Ogrodowa 49 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku mieszkanego przy ulicy Ogrodowej 49. b. Podziału gminy Kowary na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz niezbędnych wybranych w okręgu. c. Podziału gminy Kowary na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych. Punkt 4. Zamknięcie sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam porządku, także proszę o przegłosowanie porządku obrad. Proszę, o proszę. Ja tylko taką prośbę do naszego przewodniczącego, że zrozumieliłem do sesji, a ona jest kiedy 20 na przykład wpisywać się do porządku obrad, w jakim dniu jest bo Nie wynika to z porządku obrad, który nadal miał który Pan nam. Można było nie przyjść na sesję, bo nie było 7 przed sesją materiału. Dziękuję za uwagę. Na przyszłość będziecie Państwo powiadomieni, w jakim trybie sesja jest zwoływana. Także przechodzimy do głosowania. Proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem tak tego porządku obrad? Proszę o ręki. dotacji w Wspólnocie mieszkaniowej za Ogrodowa 49 w Kowarach na prac przy obiekcie zadekowym budynku mieszkalnego przyójce Ogrodowej 41. Jest to in inicjatywa uchwała do Burmistrza Miasta więc Proszę Panie Burmistrzu i uchwały. mieszkania w Przywolicy Obrudowej 49 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku mieszkalnego przy ulicy Obrudowej 49. Na podstawie artykułu 76 ust. 1, punkt 1, artykułu 77, punkt 10 i 11, artykułu 78, artykułu 81 ust. 1 oraz artykułu 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i obieca nad zabytkami. Dziennik ustaw z 2003 roku nr 162 pozycja 1568 z późniejszymi zmianami i artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik ustaw z pierwszego roku nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 8 uchwały nr 53 przez 274 przez 10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Kowary, nie stanowiących jej własności z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Udziela się dotacji w Wspólnocie Mieszkaniowej z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 49, 58 530 Kowary w wysokości do 50% nakładów koniecznych, to jest w kwocie 11 600 zł, słownie słowni 11 000 na. na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku mieszkanego przy ulicy Ogrodowej 49, paragraf 2, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Kowary, paragraf, numer, paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia. Proszę Pani i Panowie za podjęciem dla brzmiącego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. 11 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. To jest projekt uchwały w sprawie podziału gminy Kowary na okręgi wyborcze, ustalenia i granic, oraz niebieralnych, niebieralnych Inicjatywa a burmistrza, burmistrza, Panie Przewodniczący, z Tak, że to I ta norma jest zachowana. Przepisy zobowiązywały nas i z tej komisji wyborczej, żeby projekty tych uchwał skonsultować z Nowym Biurem Wyborczym. Ja to wystarczyłem w e, komisji. E, takie pismo, o którym będę tutaj zdecydować pragnę, który przejmie informuje, że nie wnoszę uwag do ustalonego projekta uchwał podziału gminy na okręgach wyborczych na natomiast na komisji Ja tutaj, co do do tego projektu uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. A co do, do drugiej uchwały to będziemy się odpoczyć. Czy macie Państwo jakieś tak panie? Ja chciałem się zapytać, że mamy takie posługiwane bez numeru powiedzmy i tak dalej. Chlorowa bez, to znaczy bez numeru, chodzi to o kilku miejscach, bez tego tak? Czy nie byłoby tutaj, tutaj przejrzeć się na napisane numery? Przykładowo punkt 13. Ulica Chopena, Kalinowa, Leśna Świętej Anny bez numeru 27 i tak dalej. A tutaj są numery tak wyżej dotyczących tej ulicy mówię świętej Anny. I tu mamy świętej Anny i wyrzucone numery są. Ja bym za tym, żeby powiedzmy nie pisać bez numeru, tylko pisać numery, jakie to wydają, powiedzmy um, okręgowi wyborczym numer 13. Bez numeru. I ja nic nie mówił, bez numeru. To jest mało przeciwko. Mało, mało, mało, nie, nie, nie jak rozumiem? Tylko te określenia to, to żeby nie Tutaj mi chodzi, żeby powiedzmy ulica Świętej Arnie, bez numeru. Ale nie to, to powinna być ulica Świętej Annie i numery powinny być pisane, nie określenie bez numeru tylko to powinno być pisane numerem. Bo to jest taka mało, mało jest mało jest czytelnych. To jest to jeszcze jakieś. W kilku miejscach tak występuje tak takie, takie właśnie bez numeru i on i dlatego to to czytać, bo mówię, że na prostytutkach druga to to nie lubi to. I wprowadza to w kłonku, są wyrzucone numery, tam na świętarnie są były numery wyrzucony, a potem nawet bez numeru i, tak. i jest tutaj jakieś takie mało przejrzyste. Znaczy dobrze, ja potraktuję to, co Pan Radny powiedział, że jest to pytanie do, do Pana, tak? Tak, tak. Znaczy, wszystkich numerów, tylko łatwiej komuś powiedzieć że tak, cała policja z wyjątkiem tego numeru. 4, 6. do Wojkowa, a tutaj, to jest, to jest, to jest zbliżony, co z jego żynami. Ale to jest cały, proszę Państwa, to jest cała operacja, nie, nie, nie. którą podawałem, w naszym okręgu numerami ulic, domów e, osiedli i burmistrza, które było absolutely 420, paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, dziennik ustaw 2011 roku, nr 21, pozycja 112, z późniejszymi zmianami. W związku z artykułem 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, przepisy wprowadzające ustawę, kodeks wyborczy, dziennik ustaw z 2011 roku, nr 21, pozycja 113, z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafie 1, paragraf 2, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary, paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie których uchwała weszła w życie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Domnośląskiego oraz podaje się ją do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Mińskiego w Kowarach. Kto z pań uchwały jest za podjęciem przyjmującej uchwały, proszę o podniesienie ręki jednogłośnie dziękuję, uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kowalę na stałe odwody głosowania, ustalenia i granic numerów oraz siedzib powodowych komisji wyborczych. Proszę Państwa, jak tutaj jest w tytule podział, podziału, podziału podział na stałe obwody. Bo te swoje pytania, przecież e, pamiętamy, że w lokalach, z w były tam takiej łące y, szpitalu, w y, tak, DPS-ie, To są stałe obwody, które dotyczą praktycznie stałej mieszkańców Kowa? Tylko sytuacja taka specyficzna z DPS-em, że tak jest około 50 osób, wiele osób jest zablokowanych na stałe, ale my co Podjmuje uchwały z tak zwanych odrębnych głosowania. Te obwody odrębne, aby mnie dotyczy to wyborów powszechnych, do prezydenta, do prezydenta do Parlamentu, do, sejku, do Senatu, to również biorą udział, tworzymy obwody również w szpitalach, w szpitalu jednym i drugim, bo tam są przebywają osoby z całej Polski. wyborczych. To jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Natomiast yy, wydaje nam się, bo ten temat jeszcze średnich w przypadku lokalizacji obwodu lokalu wyborczego właśnie w obwodzie nr 2 tam, gdzie ślipa w Mogę? A, to jest słowo? Właśnie dokładnie o to mi to, Ale do, jeżeli pan chce podobał. Ale nie udzielę głosów, także w y, uzasadnieniu do projektu uchwały wkradła się w Jest no, Nie zamkowa 11, tylko ty orsza, 11, 11, jest. Ostatni ma MOPS tutaj wprowadzony, kiedy dyskutowaliśmy o tym, że jednak generalnie siedziba zesku jest bardziej dogodna i lepiej położona od MOPSu, choćby na sam dojazd nie ma żadnego problemu z zaparkowaniem samochodu dla tych osób, które przyjeżdżają, a jednak większość przyjeżdża samochodami. a dojazd do MOPS-u jest jednak powiem 100% bardziej skomplikowany niż do zesku. W właśnie ja chciałem w tej sprawie, bo to są plusy i minusy, prawda? Tak? Jeżeli chodzi o lokalizację, jest bardzo ważny argument. W tej gdzie ludzie dostają po cztery różne akurat karty, większe i mniejsze. I z no, były takie uwagi, sygnały, ale no nie przeszły gdzieś tam wyżej postaci z kartą Państwowej Komisji Wyborczej, że nie do końca Komisja może... So of you are Wielokrotnie rozmawiała pani dyrektor e, MOPS-u, ponieważ to nie tylko utrudnia planowanie, bo trzeba to utrudnia funkcjonowanie z życia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niestety nie znaleźliśmy tutaj wspólnego języka, natomiast chciałbym Państwu podkreślić, że może nie wszyscy pamiętają, ale jest droga równoległa, która. Świetlica jest bardzo duża, więc tam warunki pracy komisji i warunki głosowania spełniają naprawdę wszelkie przedniech. Kwestią teraz jest też y, przeprowadzenie kampanii przedmiotę. Y, tego rodzaju rewolucja się wydarzy w obwodzie numer 5, gdzie np. ulica Kopernika, Izerska, Kaczawska, Różana będzie musiała maszerować do, do moku. I, i tutaj właśnie tak analizuje na, na gorąco jeszcze podział na obwody i podział na, na okręgi. Na tez, w Proszę Państwa, no nie ma takiego wyjścia idealnym, nie ma wyjścia idealnym tak podjętym całą nową przedstawicielską jednocześnie trzeba tę e, ilość, e, ilość mieszkańców na owoc głosowania. No, na owoc głosowania e, nie może być więcej 3 tysiące mieszkańców, a tak, na to ustawię, ustawię dwa, e, za tą budową podczas tej ustawy, dwa, lokale. W tym jednym pomieszczeniu, ale dwie cztero mandatowe zostało podzielone na ten jednomandatowy, jednomandatowe i jedno niestety trzeba było sięgać zarówno z jednej strony jedno pod pod jednorodzinne, jak i z drugiej strony w kierunku ulicy Parkowej, czy w kierunku ulicy Kaczarskiej, w kierunku tutaj ulicy Buczka, żeby spełnić tą normę kościoła. Czyli że szkoła na no, no, żeby nie pomieściła by wyboru z tej Znaczy by by Nie, to powiem że okres był za I mam takie pytanie, czy właśnie ten okręg dziesiąty, by się nie, nie wrócić do szkoły numer czy tam gdzie mieszkańcy chodzili całe rzeczy, tak jak Pan zauważył? Tak, ale... Przecież ulica Reja, ulica Buczka, ulica Boczna, to były ulice, które miały odwrót do głosowania właśnie w Dom Kultury, no i... poprzednio o poprzednich wyborach i teraz jakby to przeniesione na ten czas. Tam oprócz ulicy po, y, chyba Kopernika, Izerskiej, Gadowej, Różanej. One były w trójce. Różana i Izerska. To, to są te trzy ulicy, które doszły do tego, do tego, do tego przejścza skrzyżowania numer 3 do Miejskiego Ośrodka Kultury. No i no są cztery z danego i cztery jakby innego ulicy, no no, no, ale w związku z tym, że była taka agilna liczba mieszkańców w tym, w tym zespole ulic, Państwo zakwalifikowali za, za te ulice do tego Ośrodka Kultury, tak? Hmm. Żeby spełniać tą normę 751. No to jest to plus minus, bo tam będzie 758, tam są różnice, natomiast no, trudno sobie powiedzymać... teraz zachować okręg wyborczy, te ja ludzie muszą, jakby. z domu Kultury i powinniśmy w takim razie a i gdzie głosować y, z tego okręgu do szkoły nr 3? Jak teraz te głosy liczyć, prawda? Znaczy na pewno ja mówię, to jest, jest kampania informacyjna, mamy na to dwa lata, prawda? Żeby do tych ludzi dotrzeć... Y, ja nie chciałam głosować. zmieniać okręgów, absolutnie. I nie, nie. Tak, to, to to tylko, my. że ten okręg, Michał Liza Kaczowska jest w z okręgu wyborczym, prawda? I ten okręg wyborczy, o którym mówił Przewodniczący, również na e, ulicy Rejia i tak dalej.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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Towarach. Paragraf 4. Uchwała ma zastosowanie w kadencji organów samorządowych następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie. Kto z panu i Panów jest za podjęciem radnych, projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.